Pogo, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek drugi. Jako drugi w Pogo gości kolejny muszkieter ze studia Mutated Bite. Z Grzegorzem Olifirowiczem rozmawiam o Heroes of Might and Magic 4 oraz staroszkolnej rozgrywce wieloosobowej. Na no, dwie no, przed samotną rozmową? <laughs> <laughs> No to zawsze, U, to, nie wiem, no że z tego co widzę, to w Rzeszu teraz jesteście z wszystkich kwestiach promowania się. Widziałem Twoje zdjęcia z jakichś wystąpień na Facebooku i tak dalej przed publicznością. a no to był ten, to był mom. Merytorycznie marketingu tam nie zaprosiły organizatorki. no Ale to z nienacka było, to nie z naszej inicjatywy. Ale no wiesz, na zdjęciu wyglądasz zawodowo. Nie wiem, jak Tereś była, ale <śla> na zdjęciu zawodowym. Dlatego nie, nie ma wideo, to... tylko samo zdjęcie. A, no to logiczne, to to muszę o tym powiedzieć. Ja no, Tak jak obserwując to coraz więcej was, że tak powiem, w świecie. To nie no tylko zdrowie. Hmm. W sumie jest to trochę taktyka na ten content marketing, żeby się promować w tę stronę. No, zobaczymy, jak on wyjdzie. W sumie, co ciekawe, jest to, wy próbujecie jeden sposób, można zmienić, ale i tak nie sprawdzicie wszystkich, bo to jest no tak, trochę gra losowa. Spójrzymy tak. w tą drogę, jakaś się zamknie, może się sprawdzi, to tak. można do pewnego momentu na pewno przewidzieć, ale często to jest też no, układ innych okoliczności, co się trafi. Szczególnie jeszcze przy tworzeniu gier, bo patrząc na to, co się czasem sprzedaje, co chwyta. Z jednej strony mamy Angry Birds, które się rozszalało, a z drugiej strony mamy Dark Souls, Demon Souls i Bloodborne, który zupełnie zupełnie drugie spektrum, ale też znajduje i też słupki skaczą z sprzedaży, więc to jest ciekawe. No mam nadzieję, że i u Was też słupki potrzebują. Dzisiaj oglądałem ciekawy filmik z analizą Fallouta, Fallout Shelter, czyli to, co wyszło na komórki, hmm. gierka, symulacja prowadzenia jakiegoś schronu atomowego itd. No, pół godziny dałem w to pograć. No i właśnie, i była analiza z punktu widzenia jakiegoś i marketingu, i game designu tej gierki. Tyle tylko, że robił to skądinąd świetny kanał Extra Credits, który się zajmuje tymi rzeczami. Ale oni mają taką manierę swoją wchodzenia, moim zdaniem, zbyt głęboko czasami w szczegóły. I jest taka zbytnia analiza tego wszystkiego. To, jest, to samo zrobili z Falloutem teraz. No i ich zdaniem całe założenie gierki i tak dalej, budowa tego, jak to wszystko funkcjonuje skłania graczy ku temu, żeby wbrew, wbrew temu, co robi cały rynek i wszystkie gry mobilne, żeby oni kupowali jednak te lunchboxy, tam, bo tam tylko to się da kupić, czyli dodatkowe jakieś super karty i tyle no i, i na tym zbudowali cały, cały sukces, według nich. No, moim zdaniem zbudowali na tym, że to jest fallout. No, to jest <grym> no, no właśnie. I na nowych platformach, a nie, a nie na konsolach czy komputerach. No, dokładnie. Tak, no, też bym jednak skłonił do tej opinii, bo Zakupy tak, czy, takie czy inne są teraz w wielu grach, szczególnie w tych mobilnych. U was to jest to tyle fajne, że mamy obejrzenie reklamy za coś. Jeśli ktoś chce prawda, sobie tak podbić, to może. Ja nie oglądam reklam i tak da się radę grę przejść, więc tak jak rozmawiam z Kamilą, więc to jest, to jest fajne. Mhm. Że nie, ma, i nie wiem na ile to podbijanie poprzez oglądanie reklam rzeczywiście ma przełożenie, że jest łatwiej, czy to jest taki, takie, takie bardziej psychologiczne, że to dostaniesz punkt. Umiejętności, ale tak naprawdę nie ma różnicy, to Wy jako twórcy gry już wiecie najlepiej, bo czy to ma jakieś realne przełożenie yy, prawda, na, na rozgrywkę samo, czy nie. Znaczy, jeżeli chodzi o pomijanie zagadek, które są trudne, no to to zależy od gracza. Niektórzy e, przejdą, czy nawet, no, upartego, ok, za pierwszym, drugim, piątym, ale za dziesiątym razem już przejdę te puzzle, czy ułożę je. Niektórzy są tacy, że pomijają. Nie ma w tym, to nie ma wpływu, jak gdyby na łatwość, czy trudność gry, powiedzmy, no, poza samą tą jedną zagadką konkretną, którą chcesz pominąć. A jeżeli chodzi o te bonusy, takie w postaci dodatkowy nóż, albo dodatkowe ileś tam punktów ataku, obrony, i tak dalej. To zależy już bardzo, bardzo od gracza, bo niektórzy rzeczywiście są w stanie z tego jednego dodatkowego noża zrobić dobry użytek i rozegrać całą rozkrywkę tak, żeby nikt się na przykład nie zauważył w misji, bo yy, załatwienie kogoś nożem, nawet gdy on ci już zauważy i biegnie do Ciebie, załatwisz go nożem, to on i tak jest liczony jako mm, skrytobójstwo, prawda? Więc dostajesz więcej punktów za to. Eee, no można, to samo się tyczy jakichś punktów obrony i tak dalej, eee, ale czy ma to jakieś większe przełożenie? No takie... Bardzo duże? No nie, nie ma, nie ma. To jest tylko dodatek, bo dla nas to też jest dodatek, nie ukrywajmy, że znaczy um, jeżeli, wiesz, to my tak zakładaliśmy od samego początku, ale dopiero jak wdrożyliśmy to, to się przekonaliśmy, że jeżeli chodzi o zarabianie na reklamach... To nigdy nie jest wystarczająco i zawsze jest za mało. <głos> Więc nas no, to też jest dodatek tylko. Ale W gruncie rzeczy obie strony jakoś są zadowolone z tego rozwiązania. Tak, no ja najbliżej tego byłem, tak ja, jak ja wspomniałem przy tych pikiernych przesuwaniach, kafełków i układaniu obrazków. To najbliżej tego, że po prostu ale my sobie to przeskoczył. Już nie, chcę, już nie chcę, już nie chcę, już nie chcę. Ale jako, że najczęściej gram po bez podłączenia do internetu, to. Nie ma opcji takiej, żebym przeskoczył, uh -huh. więc będę siedział i pół godziny, czasem czasem zapętlę jakoś te piekielne kafelki, tak że nie wiem jak sobie tego wyjść, a potem parę ruchów wystarcza i to się już układał. Kiedyś gdzieś, tylko zapomniałem całkowicie, to tak jak z labiryntami, że jak się trzymasz prawej strony, to zawsze wyjdziesz, nie? ale że jest jakaś metoda, że obracać wedle schematu każdy i to się ułoży niezależnie jakby było. I w paru kilku kilkunastu ruchach można ułożyć każdą taką układankę, no bo to jest dziewięć kafelków, jeden pusty i można to przesunąć ale niestety tego zapomniałem i nie, nie wiem jak to wpisać w internecie, żeby <głos> to znaleźć, ale jak będzie więcej tych tych, to gra będzie dla mnie trudna, ale tak, tak. trudna nie na nadzwyczaj, że będę rzucał tabletem czy komórką o ścianę, tylko no, będzie to wyzwanie, no bo to inne, jak obracanie tej kuleczki, to są takie z dosyć proste, ale tutaj to wymaga już pomyślenia kilku ruchów naprzód, żeby trafić, trafić w ten układ prawidłowy, żeby to było wreszcie że w poziom. Poziom, właściwie pod poziom ukończony, to jest taka mini gierka, Tylko czasem, no, mówię, jak ja utknąłem na jednej, jeszcze u was to jest, to mi więcej mi zajęło niż jeden poziom. dołożyć <grym> po prostu jakieś zamulenie, kompletnie. No, ja taką, ja taką taktykę jeszcze wyniesioną z dzieciństwa. A się... <grym> Dostałem od, od dziadka chyba taką gierkę fizyczną, zabawkę, no. gdzie się przesuwało te właśnie klocki i, i tam jakiś obrazek się układał z tego. I wtedy siedziałem, siedziałem i za dzieciaka wykminiłem sobie algorytm, jak to robić. To znaczy układałem to od dołu, tam dosłownie było 3 na 3, tak jak mm -hmm. u nas. I układałem to od dolnego klocka, prawego dolnego, najpierw jeden rząd, potem drugi rząd i trzeci na samej górze. I no, to jest chyba przynajmniej dla mnie najlepsza opcja, żeby wyhaczyć, znaleźć przynajmniej jeden ten kafelek, Pierwszy początkowy i ustawić go w miejscu tam, gdzie on powinien być, a reszta to już jakoś tam przychodzi. To, próbowałem też jeden, ja ale w końcu okazywało, że tak muszę ten poruszyć, bo nie dam rady. To jest niestety. No ale to są, to są gry, to jest zabawa. Na szczęście we mnie nie było takiej irytacji, jak czasem potrafi, Czy to no, głównie no, na konsolach gram, że się ma ochotę piszmy, tym, bo oszukują mnie, albo patnie działa, czy standardowe wymówki. Ale tutaj. Tutaj tego na szczęście nie ma. Ale przejdźmy do głównego tematu, czyli do jednej z Twoich ulubionych gier, czyli Heroes of Might and Magic 4 i rozgrzewkowo. Dlaczego 4, a nie 1, 2, 3, 5, 6 czy teraz 7, bodajże, 29 no, września nie. ma wyjść. Tak? Dlaczego ta czwórka? W połowie stawki praktycznie. Co do takiego jest. Dlatego, że to była pierwsza część Heroesów, w które grałem, i tak naprawdę grałem w nie najwięcej. I... To, czym moim zdaniem wyróżniła się, w ogóle wyróżnili się Hiroshi jako seria gier, to jest możliwość robienia hot seatów, czyli grania w kilka osób na jednym komputerze, gdzie każda tura to jest tura kolejnego gracza. I myśmy tak robili, ustawialiśmy się na. Kilkanaście godzin czasami na nocne granie i po kolei każdy do komputera podchodził i siadał. Reszta komentowała w tym czasie tak i to była po prostu pierwsza część, która no teraz jak patrzę może nie ma takiej grywalności jak część trzecia, która jest chyba najbardziej zasłużona. Nie ma z drugiej strony takiej grafiki jak kolejna była piątka, która już była robiona w pełnym 3D. Ta czwórka jest tak pół na pół. Częścio częściowo jest w WAD, a częściowo jest w 3D, ale na przykład moim zdaniem ma najładniejszą muzykę, jeżeli chodzi o jakąś oprawę całej, całej gry. I no nie wiem, mam największy sentyment i trochę nostalgię do całego tytułu. Z tym też się zaczęła, zaczęła się przygoda z fantastyką od, od tego w zasadzie bo grając tam siłami natury, tymi elfami i tak dalej, smokami, no to człowiek się w to wkręcał i chciał więcej, więcej, więcej. A jest tego fantastyki jezynośnej też coraz więcej, więc może zaspokoić wewnętrzny... Ja nie korzystałem, korzystałem nie grałem w żadną część, więc dla mnie to w ogóle czarna magia. I dla mnie tak jak po opisach patrząc, bo nie oglądałem tak samo jak i w przypadku Diablo. O tym z Kamilem rozmawiałem, nie oglądałem żadnych filmików, jak ktoś gra, bo dla mnie to nie jest jednak to samo. To tak jak właśnie oglądać film na przewijaniu do przodu, czy tego typu podobne praktyki. Więc gdybyś mógł, lajkowi, bo zakładam, że nie tylko ja nie grałem, przytoczyć o co chodzi w tych grach i jak się w to gra. Okej. Okay. Po pierwsze jest to turówka, czyli w swojej turze masz do wykorzystania jakąś ilość punktów, czy to ruchu, czy określonych akcji, które możesz zrobić. Masz swoje miasto początkowe, zazwyczaj, czasami misję zaczynasz bez miasta, ale zazwyczaj masz swoje początkowe miasto, masz swojego bohatera, który ma swoją armię. Bohaterem poruszasz się po mapie, zdobywając różne artefakty, jakieś wziątki, surowce itd również podbijając nowe miasta. A w miastach, w swoim i w podbitych, możesz rozwijać te miasta, budować nowe budynki, werbować jednostki i tak dalej, tak dalej. Chodzi o to, żeby wyeliminować wszystkich graczy, jeżeli grasz na multi, czy to na, w trybie Hoci, czyli przy jednym komputerze, czy też przez sieć. No a w singlu to różne misje są. Czasami jest odkryć jakieś znaleźć jakiś artefakt, czasami jest też pokonać komputer, i tak dalej. Co jest fajne, to to, że masz w Heroesach kilka raz i każda z tych raz, przynajmniej w te części, w które grałem, a w szóstkę już chyba nie grałem nawet, grałem w trójkę, czwórkę i piątkę, to w tych częściach każda z raz tak naprawdę powodowała, in, czy wymuszała na tobie inną taktykę. Bo niektórzy rzeczywiście są... były takie rasy w czwórce, na przykład rasa chaosu, która tam były orkowie, byli e, jakieś chyba cyklopy, były harpie, co, coś takiego. E, oni byli strasznie odporni na magię. Ich najmocniejsze jednostki, czarne smoki, najdroższa jednostka w całej grze, ale żadnego czaru nie rzucisz. Czy to jakiegoś uszającego, czy nawet bojowego. No, po prostu odporne całkowicie, twarde jak diabli i trzeba było zaoszczędzić tą kasę, ale już się miało e, mały skład tych smoków. No to można było po prostu podbić całą Ukrainę. No, tak. Z drugiej strony to było fajne, ale z drugiej strony po pewnym czasie mogłeś chcieć zagrać nie wiem, porządkiem chociażby, czy, czy po prostu ludźmi przystanią i te rasy już wymagały trochę bardziej pomyślenia, szczególnie porządek, który był wzorowany trochę na mitologii arabskiej. Tam były dżiny, były jakieś rakshasa i inne takie stwory i one wymagały od Ciebie Odpowiedniego na przykład ulokowania jednostek na ekranie, żeby przemyśleć taktykę walki, żeby przemyśleć to, jakie jednostki, ile tych jednostek masz, co zrobi twój przeciwnik. Czyli na przykład wysłać kogoś, żeby przeciwnik bił jedną jednostkę, a drugą jednostką w tym czasie, przygotować się do rzucania jakichś czarów potężnych i tak dalej. No to już wymagało trochę skupienia i, i trochę pomyślenia nad tym wszystkim. Tak, to chaos lepiej do nieży. <głos> tak jak zawsze. No, no właśnie. Także no, tak, tak, tak no, bardzo ciekawe to było. A najfajniej się grało właśnie ze znajomymi, kiedy naprawdę to mogło trwać godzinami, zanim doszło do konfrontacji między jednym graczem a drugim, szczególnie jeżeli mapa była z tych największych. No to eksploracja mapy i zdobywanie tego wszystkiego, a potem gdy już ty masz przypakowaną armię do granic możliwości twój przyciwie ma do granic możliwości i rozgrywka trwa nie wiem, pół godziny powiedzmy i się bijecie, bijecie, bijecie. No to to już jest takich rozmiarów, wiesz, mocno epickich, w stylu jakiegoś Tolkiena albo co chodzi. no też Wielkie tym bardziej, że ty graczy masz tuż obok siebie, a nie gdzieś w Australii. To, to też jest fajne, ale oni są bardziej namacalni, bo to, kogoś tak słyszysz, nie że... Z, y słuchawki, to jest zupełnie co innego, też fajnie, bo człowiek się zachowuje inaczej niż komputer, ale jednak to, że gracz jest tuż obok jeszcze w takiej grze, a nie jakieś takie tutaj, gdzie siedzimy, czyli w, w pokoju odpoczynku, gdzie dominują kinektowe gierki, to jest jednak zupełnie coś innego i, i się, jak ktoś lubi taki klimat, to, to może być fajne, bo jak zerknąłem sobie na właśnie zdjęcia, Grafika, wiadomo, ma swe lata, to jest 2002 rok, chociaż tu muszę przyznać, że ładniej diablo wygląda w, w takim względzie czysto technicznym, ale jak obejrzałem sobie filmik otwierający, to uważam, że tak taka podstawa, żeby zobaczyć, to szczerze mówiąc byłem dosyć zaskoczony, bo jako, że możemy zdradzać wszystko i wszędzie, to tam jest taka historia, że przychodzi apokalipsa, nagle otwiera się jakaś brama i ludzie sobie, którzy tam do przetrwali, przechodzą do innego świata. I lądujemy już w tym nowym świecie, prawda? I tu się zaczyna módzka. czy jest jakieś rozwinięcie tego, co tam się wydarzyło, skąd to się dzieło? Bo tam był nalot smoków, to, to, to pamiętam, złotych smoków albo brązowych. To już kwestia. Wiesz co, nie jestem tutaj, jeżeli chodzi o fabula, fabułę całego świata herousów, to nie jestem specjalistą. Wydaje mi się, że tak, że to miały swój początek, genezę w poprzednich częściach. Na pewno te następne są zostały powiązane tam z budową Królestwa Gryfów, o tym, jak ludzie opanowują, tworzą swoje imperium i tak dalej. Potem dochodzi tam jeszcze taki świat Inferno, czyli jakby ten diabelski, tam są jakieś impy, są jakieś sukubusy i tak dalej. Więc między nimi dochodzi do walki w piątej części Heroesów. Są Mroczne Elfy na przykład, co też jest dosyć dziwne, bo... Znaczy, gratuluję pomysłowości, bo myk jest taki, że w piątej części każda rasa każdy bohater z odrębnej rasy, jak jeździ po mapie, to ma innego wierzchowca. I tak ludzie jeżdżą sobie normalnie na koniu, to jest rycerz na koniu, ale na przykład mroczne elfy po mapce poruszają się na takim dinozaurze. To tak mroczne, że nawet wyciągają dinozaurę. Tak, spodzieje, prawda? No, no właśnie. No ciekawe, to jest. Ta magia przy robieniu gier, o czym wiesz, że twórca może sobie wszystko wymyślić, czy, czy przy filmie, czy przy rysowaniu, to jest, to jest właśnie ta magia tworzenia, tak jak teraz ma być Iron Sky, druga część, gdzie wjeżdża Hitler na tygęksie. I... Można, można, prawda? I to jest to, co... Ja też wierzę w taką zasadę, że można o wszystkim mówić, o wszystkim żartować, tylko z odpowiednim wyczuciem. No bo dla wielu osób to będzie, jakby, nie wiem, jak dla Ciebie, ale dla innych może być świętogratwem, prawda, pokazywać Hitlera jeszcze w filmie dla mnie. Takim mini świętogratwem było, jak kiedyś jeszcze w Empiku, Hitler miał własną półkę wśród tych i było Hitler napisane, druga wojna światowa miał własne książki. Rozumiem, że sporo o napisano i nic dziwnego, bo w ten czy inny sposób zapisał się w historii tego świata, ale żeby miał tak własną półkę, nagwalałbym, żeby jakieś pozytywniejsze postacie miały znaczy. własne półki, a nie od razu Hitler. Po jakimś czasie z tego zrezygnowano, więc może nie tylko mnie to przeszkadzało, albo się nie sprzedawało jednak tak dobrze. No bo w pewnym sensie ile można w kółko tej samej jednej postaci prawda, e, coś tworzyć, chociaż z tych ciekawostek to nie przeglądać filmu ambas Ambasada Juliusza Mokulskiego, gdzie jest yy, podróże w czasie i Hitler zostaje podmieniony i tego typu triki. Można zobaczyć, chociaż to jest moim zdaniem jeden ze słabszych jego filmów. i Słyszałem też o książce, tylko nie pamiętam teraz tytułu, w której Hitler niczym Kapitana Ameryka hibernacja i budzi się w naszym świecie i musi wytłumaczyć wszystkim, się odnaleźć w tym, prawda, że, że, że, co się działo i, i, co, i co zrobił. Ale nie pamiętam teraz tytułu. Myślę, że po wstukaniu Hitler podróż w czasie coś no to by wyskoczyło to to tak. w nie jest stara książka. To, to z... Może sprzed roku, Z wiem, że znajomy kiedyś miał właśnie, wspominała sobie, nie zapisałem no i nie zapisałem to, nie zapamiętałem w moim przypadku, więc to jest też, też ciekawy koncept, więc tutaj dam jakby już maroczne elfy na dinozałach, no dobra, no, jak już mamy maroczne elfy, zakładając, że one istnieją, to dlaczego nie na dinozaurach, w tym bardziej, że mamy te różne portale, co zakłada różne światy, to też daje ogromne możliwości, że można właściwie wszystko, jeszcze brakowało tylko folutków, na przykład, żeby w jakimś dodatku się pojawiły. Eee, a jak Masz takie najmocniejsze, najradośniejsze, najbardziej przypomnienie, wspomnienia, ja mówił, że miał postać diabła na 90 którymś poziomie i mu ten wyskoczył i mu zadrznął go, a tam postać ginęła na amen. Czy miałeś jakieś tego, albo czy się komputer przegrożał po takich maratonach? To znaczy, ja pamiętam jak Sens Powiek spędzał mi single player. Tam oprócz kampanii masz różne misje albo zestawy misji, takie mini kampanie hmm. powiedzmy. I każda rasa ma swoją. I właśnie gdy grało się właśnie nie chaosem, tylko barbarzyńcami, tam są jeszcze Barbarzyńcy, to jest też odrębna rasa, tak wzorowana trochę na konanie. Hmm. E, bardzo ich miasta wyglądają tak właśnie konanowo. Nie, mi się to kojarzy. Czyli <śmiech> są Z napakowane skały, duże, tak? <śmiech> tak, są napakowane duże <śmiech> budynki, budynki ze skały jakieś i tak, tak dalej. I wszyscy herosi tam wyglądają jak Szwarconega. Nawet jak grasz kobietą, to ja. <laughs> też, też tak wygląda. I oni, tak to chyba u nich było, oni i, i, i Chaos mieli takie trudne misje, gdzie zaczynało się bez zamku, samym bohaterem. Nie można było sobie dokupować jednostek, więc podczas każdej walki każdy był cenny. Tak to trzeba było rozegrać, żeby nikt ci nie zginął, albo jak najmniejsza ilość żołnierzy poszła. I strasznie mnie to denerwowało i miałem y, taką motywację, żeby to przejść, bo potem grałem ludźmi, grałem porządkiem, grałem naturą y, i to było jakieś takie w miarę proste, dało się to rozwijać i tak dalej. Natomiast przy chaosie i przy barbarzyńcach y, było to mega trudne, bo barbarzyńcy zaczynali w takim jakby kanionie, gdzie pomimo tego, że miałeś mapkę rozległą, to góry uniemożliwiały ci jazdę gdzie indziej, był taki tunel po prostu zrobiony, musiałeś tam ten iść. I pojawiały się jednostki, pojawiały się armie, z którymi musiałeś walczyć. To było jak w 300 jest taki w mozgli. I to było takie mega trudne, Okej, okay, pierwsza spoko, jakieś tam straty, druga spoko, też jakieś straty, armia się uszczupla, a przeciwnicy wręcz przeciwnie, poziom trudności rośnie, ich jest coraz więcej, Więc nie mogłem tego przejść. Z kolei w Chaosie było to tak sprytnie zrobione, że zaczynało się na statku, to była taka mini kampania w czwartej części właśnie, taka jakby piracka, coś ala Jack Sparrow i tak dalej, pływało się po tych morzach, było mało wysepek, a dużo, z kolei, pływania statkiem, wody. dużo wody. I to też było takie pokręcone, bo tam się startowało nie z jedną armią, tylko z kilkoma i nie wiadomo było, czy je łączyć, czy nie, czy oddzielnie trzymać i rozwijać trudne i nie mogłem tego przejść, męczyłem się, kilka razy próbowałem, próbowaliśmy wspólnie, ja wtedy dużo z siostrą moją rodzoną w to grałem, więc się daliśmy do tego, graliśmy, graliśmy, nie, nie dało się, więc w końcu daliśmy sobie spokój i skupiliśmy się na multiplayerze, co było najfajniejszą zabawą. Czyli to też ten typ gry, który nie prowadzicie za lączkę, czyli właśnie tam masz strzałkę, tam masz X-a i tam trzeba się dostać i to zrobić, tylko eksploracja tego świata, w który się starasz zagłębić. Czyli to, to no, taka, nazwijmy to, starą szkołą, która właśnie nie prowadzi gracza za rączkę. W ten sposób to było rozwiązywane wtedy. Tak, głównie tak, no poza jakimiś wyjątkami, które wiązały się z fabułą, jak przy tych barbarzyńcach, gdzie de facto była ścieżka pomiędzy górami i nie dało się nigdzie to już nie ma, nie, ma, nie ma nic innego do, dookoła. A, a czy mm, powiedzmy był jakiś taki rozwój postaci, czy to było tak, yy, że tylko rozwijałaś ilość postaci nazwijmy i masz kolejne jednostki wyższego typu? I tak jak piątki na szachownicy w ten sposób to było stworzone, czy było tak, że masz jedną postać i ona się rozwija, rozwija nie dochodzi do, do, nazwijmy, do generała, pozycji wtedy jest taka najmocniejsza, czy, czy wszystko po trochu? Po pierwsze to trzeba rozróżnić. W Armii w Herosach masz bohatera, Herosa, który jest odrębną jednostką indywidualną i masz żołnierzy. Żołnierzy jest kilka rodzajów. Trzymając się najprostszej rasy, czyli przystań, to są ludzie. Wśród żołnierzy masz pachołków, giermków, rycerzy, konnych, nie wiem piknierów i innych takich. I ich możesz rzeczywiście rozwijać nie tylko w ilości, dodawać sobie coraz nowych, ale też możesz ich rozwijać w klasie. Z tego co pamiętam, to w czwartej części Heroesów e, chyba nie było upgrade'u jednostek e, takich samych w sobie, ale w piątej już były. To znaczy, mogłeś wybudować na przykład obóz szkoleniowy dla jakichś, nie wiem, halabarników po czym mogłeś ten obóz ulepszyć i ci halabardnicy zamieniali się w jakieś nie wiem, super halabardy, nie wiem, co, coś takiego jak by, tego mowy, byli tak? lepsi. <grym> <grym> tak. natomiast jeżeli chodzi o samych herosów to tutaj była już ciekawsza sprawa bo herosów rozdzielałeś na wojowników i czardziei i przynajmniej w czwartej części jeden i drugi typ mógł brać czynny udział w walce, bo w poprzednich częściach i w piątce też już chyba tego nie było, e, oni tylko stali e, jakby na wzgórzu i dyktowali co kto ma robić, ewentualnie... Tak, ewentualnie czardzieje rzucali jakiś czar, a wojownicy, nie wiem, wzywali Ach, je, nie. Tak, zwiększali morale i tak dalej, co też dawało jakieś tam bonusy. A w czwórce było to ciekawe, że Heros sam mógł brać udział w walce i mógł rzeczywiście walczyć. Więc jeżeli miałeś wojownika, to mogłeś go tak przypakować, że on potem te najtwardsze czarne smoki mógł jednym ciosem rozwalić i nie było problemu. No więc jak miałeś czardzieja, to musiałeś sobie wybrać, w który kierunek magii podążyć. Ro ścieżek rozwoju bohatera było naprawdę wiele, bo od tych typowo bitewnych przez jakieś ekonomiczne, czyli Twój bohater wpływa na to, ile Twoje miasto produkuje złota tygodniowo czy, czy dziennie, e, przez jakieś taktyczne, czyli zwiększanie na przykład ruchu bohatera na mapie, zwiększanie punktów ruchu czy, czy punktów akcji. Więc e, można było to się rozwijać w wielu kierunkach. Co ciekawe, kiedy znalazłeś skrzynkę na mapie, Miałeś do wyboru albo wziąć pieniądze z tej skrzynki i zarobić, dzięki temu możesz budować więcej, zgarniać więcej wojska, albo przeznaczyć ten rozwój bohatera, czyli zgarnąć doświadczenie. No i właśnie było, albo, albo. Ja w większości wypadków wybierałem jednak doświadczenie, bo bardziej mnie rajcowało budowanie kozackiego herosa w armii. To trochę mi się kojarzy, jak ostatnio rozmawialiśmy na mieście właśnie o tym Castle Storm, w którym mówiłem, że też jest bohater, którego się wrzuca na pole walki na określoną ilość czasu. I są jednostki żołnierzy, których się produkuje na bieżąco, to już teraz mi się łączy trochę. Właśnie nie mogę sobie skojarzyć skąd ten element, gdzieś mi się obiło uszy, no bo to jest też seria, z którą nie miałem żadnej, żadnej styczności, poza mówię obejrzeniem filmiku czy teraz mm. rozmową, ale słyszałem, że ludzie się w to właśnie zagrywają, tak jak nie wiem, cywilizacje, World of Warcraft, Starcrafta i te inne, że to są te tytuły, to ja tak się znałem, co w nich takiego właśnie jest, że to tak ludzi aż na tyle przyciąga? czy to jest to jako rozbudowany świat, czy zasady tej rozgrywki, bo tak jak teraz słucham, to właśnie te turowe mnie to jakoś tak nie do końca zawsze przyciągało. Najbliżej tego, to pamiętam, grałem w jakiś ten z Biednych Wojen, to było chyba... może to się nazywało? Nie wiem, ale gdzieś u kogoś grałem na komputerze, no bo tematyka jak Biedny wojen lubię i właśnie też tworzenie jednostek i bawienie się, ale tam albo była za słabo fabuła zrobiona, bo w sumie polegało na tym rozbudować, zniszczyć, rozbudować, zniszczyć i tak trochę w monotonie wpadała. A tutaj z tego, co ja że to jest to tak na tyle różnorodne, że nie sposób było się nudzić. A dajmy na to taka właśnie kampania w trybie dla pojedynczego gracza. Czy to było dłuższe posiedzenie, czy to tak właściwie jeden dzień można było sobie kampanię zaliczyć. Jak już się znało, powiedzmy, nie od, pierwszego, od pierwszej potyczki, tylko już któryś raz podchodzi się do tego. Zakładam, że do tej gry też wracałeś. Kamil stwierdził, że 50 razy Diablo 2 grało, więc zakładam że u Ciebie to nie może też coś koło tej liczby plus minus. No, plus minus pewnie tak. Jeżeli chodzi o singla, to moim zdaniem nie dało się tego przejść w jeden dzień, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że istnieje na świecie Japonia, więc... To <grytanie> tak dobrze. Tak. podejrzewam, że pewnie się dało w jakiś tam sposób na speedranie przejść całą gierkę, ale też... Jeżeli chodzi o samo takie przechodzenie na speedzie wszystkich gierek, to nie wiem, trochę nie kupuję, to znaczy może to być fajne show, które potem udostępniasz gdzieś w formie filmiku i wiem, grę, która zajmuje normalnie 80 godzin, ktoś przed 3 minuty, super. Ale nie masz wtedy takiej. nie nie, nie masz fanu nie poznasz tego świata nie odkryjesz każdego skrawka mapy bo mapy tam się odkrywa jest mgła wojny tak zwana i, i musisz podjechać bohaterem żeby zobaczyć co tam jest tylko na wymówkę twórców tak że nie możemy zrobić więcej bo nam sprzednie pozwala tak, <laughs> tak. No to, to i czasem niestety dzisiaj, dzisiaj działa. Nie no też, to jest, to jest fajne, to wymaga też poznania tego świata i lizania ścian i zagłębiania się No dobra, jeden raz można ten rekord ustalić, ale po to potem, po co jeszcze raz się przykłada po to bawić, żeby tam te kilka sekund, to już jest no, takie sensu Znajdowanie tych błędów to jest zabawne. ja taki naj... Lepszy, jaki pamiętam, to w drugiej części Colin McRae Riley było takie na szwedzkiej trasie, w ogóle nie znoszę nigdy szwedzkich, a najlepsze czasy zawsze pan wykraca. Nie wiem z czego to wynika, ale był taki moment, że jakby biegła była trasa, trasa, trzeba było wrąbać się gdzieś bo z boku w śnieg w jakiś las i nagle przerzucało cię pod koniec etapu już i miałeś tam ponad dwie minuty czasu, co starczało powiedzmy do końca już mistrzostw. Taki błąd. Był też jeszcze czasu, gdzie się te błędy znajdowały w gazetach, jak ktoś o tym napisał, prawda? A nie, a nie w internecie, więc. To kojarzy, to jest fajne, to tak, tak jak czasem właśnie zwiedzić ten świat, zobaczyć co gdzie nie działa, tak jak czasem jak, my, tak jak znajdujemy się w tym pomieszczeniu, cztery ściany, podchodzisz do ściany, obracasz kamerę, nagle się okazuje że za ścianą, prawda, nic nie ma, ta pustka, okay. tak jak to takie czasem nie zanumera, albo jak gdzieś samochód czy postać przez podłogę przeleci i widać jest właśnie taką wysepkę, na której się przed chwilą bo To są w sumie fajne rzeczy, takie smaczki, drobiazgi, ale też tych wyczynowych przechodzeń gier nie rozumiem, bo to, to musi być ogromnie angażujące, bo jak mamy kilkudziesięciogodzinny tytuł i opracować, wiadomo, ja że w jakieś wskazówki w internecie już dzisiaj się znajdzie filmiki, tego typu rzeczy i opracować to przejście i co jest zależne od takich drobnych czasem elementów, nie by to wkurzało, bo to przy wymaga prób i błędów, które tylko frustrację podnoszą. No, niektórzy uwielbiają te wszystkie od From Software, bodajże From Software, Dark Souls, Bloodborne i inne, bo to właściwie też polega na tym, ale to, to ma jakąś zasadę moim zdaniem i to pasuje. No, kiedyś to było trzy życia i koniec, prawda? a dzisiaj no, tylko wciśni X i nawet nie ma ekranu koniec gry, odliczania, nic takiego. Mhm. Więc to jest takie... Takie trochę smutne, no to się, to się wszystko jakoś rozwija. Ale wróćmy do Heroesów i teraz przejdźmy do Multiplayera. To były czasy, jak mówię, właśnie, że były takie posiedzenia, zmienialiście się, się. No internet wtedy nie był za prędki, więc raczej nie było szans na grę z kimś, powiedzmy, nawet z drugiej części polskiej? nie? No ja akurat nie miałem, bo wtedy nawet nie miałem internetu w tamtych czasach. Niektórzy mieli rzeczywiście, ale, no, tak jak mówię, większą frajdę dawało zaproszenie do siebie. Do kogo, czy Nawet spotykaliśmy tak. się, mieliśmy taką kafejkę internetową, w której się spotykaliśmy. Kafejka była zamykana. Żeby Właściciel mówię, kafejka to takie miejsce, gdzie się przychodziło po korzystać z internetu. Tak, dokładnie. Właściciel zamykał całą kafeję i stawialiśmy tylko wiatrak na środku, który się obracał tak 360 powiewał na wszystkich i, i graliśmy w gry. Zaczynaliśmy zawsze od jakichś strzelanek, a potem, kiedy już każdy był wyzuty z, z wszelkich energii, z agresji, tak, tak z agresji, to odpalaliśmy sobie heroesów, bo jednak to jest trochę spokojniejsza gra, z racji chociażby tego, że masz tury i musisz czekać na swoją kolej. Więc jak, jeżeli grało nie 9-12 graczy, no to czekając na swoją kolej mo można było znieść kanapkę, na przykład, coś takiego. Ale jeżeli się grało w 3-4, czyli przychodziliśmy do kogoś, nie siedzieliśmy całą dużą ekipą w kafejce, tylko kogoś w mieszkaniu, no to te zmiany były szybkie tak naprawdę. I o to też chodziło, że można było na bieżąco komentować i nie wiem, też trochę śmiać się z, innych, z, innych gry, z gry innych graczy i z tego, jakie decyzje podejmują, nie, no fajne to było. To była fajna zabawa, taka socjalizująca. Tak, też mam wrażenie, że dzisiaj jest właśnie za duży odwrót od tego, no ale tak to jest. Na szczęście jeszcze można coś sobie tworzyć, takie środowiska, w się wszyscy to ktoś zajęty tym, to ktoś zajęty tamtym, trochę trudniej jest to, jest to stworzyć, bo u mnie na przykład przełożenie właśnie ma wspomniany Colin Macker, kiedy w drugiej części było takie opcje, że się tworzyło ten zespół i na zmianę się po prostu jeździło i można było walczyć na etapach i nie było podzielonego ekranu, tym bardziej jak się jednego pada miało, to trochę ciężko dzielić ekran ale w ten sposób i to też były, to się, to się siedziało, kogoś wpatrywało, tak jak on jedzie, ten, tak się, żeby, żeby go rozproszyć, prawda, bo nagle się jakiś hałas robiło, ktoś pędzi tam 200 na godzinę, wchodzi w zakręt, to takie, no coś więcej, żadna, żadne samotne posiedzenie, moim zdaniem, żadna gra nawet ze świetnym trybem dla pojedynczego gracza nigdy tego nie, nie odda po prostu hmm. i żaden też zestaw słuchawkowy, nawet jakiś najlepszy, który generuje czyściutki dźwięk, to to nigdy nie... Nie odda tego pomijając, że teraz, jak ja czasem bo bardzo rzadko jakie ja są włączę jakiś tytuł, żeby go zbadać i w internecie, w rozrywce wieloosobowej, to nie zawsze, ale często trafiam na takie sytuacje, odpalałem sobie Gran Turismo 6, Wszyscy zaczynają się nawalać na tych planszach, że nie można jechać normalnie, czy w Formule 1 też próbowałem i wszyscy się robią. jasne, to jest fajne, można sobie sprawdzić, ale żeby to tak non stop było, to dla mnie już trochę za dużo, jak w jakieś strzelanki, to mam zawsze wrażenie, że za mało czasu w sumie na to poświęcam, jestem za bardzo w tyle za innymi. kiedy tu wyskakują, trzy strzały jest po ja muszę się czaić i pakować w kogoś cały magazynek, chociaż ostatnio. Wczoraj przeczytałem bardzo ciekawy artykuł o Project Cars gdzie jeżeli będzie się właśnie agresywnie jeździło, i zderzało, zajeżdżało, hamowało na przeciwnika, to w rozgrywce wieloosobowej zostajemy dopasowani do bardzo podobnych graczy, czyli to jest wtedy w tym momencie już uzasadnione. Jeżeli jeździsz czysto i zawodowo, to lądujesz z zawodowcami, a jeżeli jeździsz, nie wiem, jak y, jakiś Destruction Derby albo czymś takim, to lądujesz do odpowiedniej kategorii. To jest moim zdaniem niezłe rozwiązanie, bo... No, jak grasz, tak grasz nie z innymi wtedy. To jest już wtedy niefajne, to inni też robią, bo to jak zwykle, prawda? Wchodzi, e, wchodzi ten tryb. A przyznaj się, wracasz jeszcze do tej części, czy już, że tak powiem, były czasy, minęły, i teraz są inne gry, inne zajęcia, czy jeszcze masz taką strategię, że czasem lubisz sobie odpalić, bo się to i pewnie na komórce to można to tak. E, ale nie, nie gram w to, bo teraz wrócę rzeczy bardzo mało gram sam z siebie, więc jeżeli w coś rzeczywiście to zazwyczaj też to sam po sobie zauważyłem chociaż nie wiem, czy to ja się zmieniłem jako gracz, czy gry się zmieniły bo kiedyś też przejście samej gry z jednej strony zajmowało więcej czasu mam wrażenie, ale też było jakby trudniejsze patrzę po, też po takich grach, które grałem jako, jako dzieciak, jako nastolatek, a teraz do nich wróciłem. I teraz mam problemy, żeby przejść, nie wiem, pierwszy, drugi poziom. I przy, przychodzi mi na myśl tytuł Battletoads, który jeszcze był na nes -a. I w historii to jest jako jedna z trudniejszych gier. Ja jej nigdy nie przeszedłem, ale teraz jak się dowiedziałem, to będąc dzieckiem, doszedłem prawie że do końca. Zabrakło mi trzech poziomów do końca. I Jestem w szoku, że miałem takiego skilla, że potrafiłem to przejść. Teraz do tego trzeba. Nie, co ty nic z tego? Ja dokładnie, dokładnie. Tak samo i nawet z tym tytułem też. Jedna z, bardziej, jedna z gier, które bardziej zapisały mi się w pamięci ze względu właśnie na te, taką pochodną żugi ninja i te ich magiczne ciosy. I teraz obudziło mnie wspomnienia, jak dowiedziałem się, że chyba. W trzecim sezonie, czy drugim sezonie Killer Instinct na Xboxa ma być właśnie jedna z postaci, oglądałem zapowiedź te ciosy, ta powiększająca się stopa, wszystko, wszystko jest na miejscu i, i pomyślałem, że może warto było sobie sprawdzić, ale też już nie te umiejętności, mam wrażenie, że po prostu teraz jestem nastawiony, nie wiem jak to ale że gra, na zasadzie gram i ma się grać, a nie na zasadzie, że stawia takie duże, duże wyzwanie właśnie, tylko no, że mm. jak już się dorwę, to żeby sobie pobrać a nie się wkurzać i, i nie tyle tracić czas, ale spędzać na tym czas, dlatego na przykład jak odbija tylko bo to wymagało jednak opanowania tych dziesiątek ciosów, kombinacji, kombinowania, stosowania taktyk. Oczywiście też zawsze fajnie było z żywym graczem niż z komputerem, ale dzisiaj jak coś dorwę, ostatnio starpioną Is, e, no, to jest fantastisk, God's no do chwilę, pograłem. No fajnie, ale jak sobie pomyślałem 30 30 postaci nauczyć się tych wszystkich, tych, to ja nie mam na to czasu w sumie i po prostu mhm. przeszedłem dalej. To jest smutne, no, ale tak się, tak się zmienia, zmienia się branża trochę. A nie lubię też za prosto, że wciskam jeden przycisk i sama kombinacja się bo to jest to już jest trochę dla mnie zapost, żadnej przyjemności nie ma. Właśnie i z drugiej strony niedawno grałem w Batmana, z kolei w, w pierwszą część, w Arkham Asylum. A to jeszcze nie jest stare po 2008. No, no nie jest, nie, nie, nie jest ale, a i, I całkiem przyjemnie się grało, nawet bardzo przyjemnie. Ale zaskoczyło mnie to, że przeszedłem to praktycznie w dwa dni. I wcale mi się nie wydaje, że, że grałem tak mega dużo. No nie, a fabularnie dało to się przejść bardzo łatwo, tak naprawdę. I jedyne, co mi teraz pozostało, to jakieś zbieranie, nie wiem, zagadek, jakiś znajdziek, ekstrasów i innych takich, żeby dobić do tych 100% w grze. I zastanawiam się, czy gracze się zmienili, czy gry, czy może jedno i drugie, bo też statystycznie, globalnie patrząc, to najwięcej... Graczy jest w wieku paro, trzydziestolatków. Bo ich najbardziej więc... w sumie też, się skłuczymy. Tak, więc ja, ja miałam takie wrażenie, że cały, cały przemysł gier jakby wzrastał razem z tym pokoleniem, i mam takie wrażenie, że się dostosowyło razem do tego pokolenia i trochę to się kłóci z tym, że gry jednak kojarzą się przynajmniej w Polsce ciągle z artykułem, czy z produktem skierowanym do młodego widza, do takiego nastolatka, czy, czy wręcz do dzieci. i Że gry są cały czas ogubiające i tak dalej. Nie wiem dlaczego tak jest. Wszyscy z tym walczą. Ale no właśnie, bardzo mocno. Co mocny byś nie scenarii. zrobił do niektórych osób, po prostu nie przekonasz. Nawet nie tyle nie przekonasz, nie, oni nie przyjmą żadnego argumentu, bo oni od razu z miejsca są, prawda, że to jest głupie, to jest dla dzieci. To jest dla dzieci, taka jest, prawda. Dzieci są w różnym wieku, też są małe dzieci, większe dzieci i stare dzieci. Przynajmniej wedle mojego systemu wartości. Przepraszam i ja uważam, że no wszystko jest dla ludzi, o ile się nie przesadza i jasne, że gry w pewnym sensie głupiają, bo prawdę rzecz biorąc, ile masz gier, które rzeczywiście tworzą świat, który uczy czegoś, nawet u was jest w Shadow Assassin jest ten wątek historyczny, który uczy czegoś, dostarcza nowych wiadomości, ale ile jest tak naprawdę zwykłych, normalnych gier, które implementują coś takiego, żeby przekazać walor edukacyjny mają w sobie, żeby czegoś nauczyć dodatkowo, nie wiem. Chociażby żeby gry wyścigowe miały historię marki, historię modelu, coś takiego w bardziej rozbudowanej formie, a nie opis, że ma tyle koni mechanicznych, taki napęd i tyle waży. Bo powiedzmy Assassin's Creed miał w sobie te wszystkie encyklopedie, jakieś bardziej no, komputerowe tytuły, rozbudowane też na pewno, ale tak ogólnie to się robi właśnie coraz szybsze, coraz prostsze, no bo jakby nie patrzeć, chociaż to jest Durne stwierdzenia go robimy, ja mamy coraz mniej czasu, a czasu jest tyle samo, ale my to coraz gorzej organizujemy, tak bym powiedział, e, w ten sposób, bo czasu jest zawsze tyle samo, myśmy sobie stworzyli zagadki i my staramy się to okierować, ale źle to sobie organizujemy, no bo dużo zajęć mamy i tu ręka tam mogę jak w że powstają w jak różne miejsca i chcemy to ogarnąć i ja mam dokładnie do takie samo przemyślenie, że... Te tytuły są fajne i ja nie dziwię się, że niektórzy uciekają do właśnie tej magicznej sfery zwanej retro i chcą się cofnąć. Ja uważam, że lubię i takie i takie tytuły, bo na przykład lubię te nowoczesne, współczesne, szybkie, ale i te dłuższe, ale lubię i te starsze, które właśnie mają ten poziom trudności, tylko czasem już nie starcza, no bo do takiego battle to trzeba by teraz przysiąść. Po prostu no. tak jak wtedy, wtedy nie było tyle gier, to siedziałeś nad tą jedną. No i ukatowałeś, katowałeś i uczyłeś się każdego etapu praktycznie na pamięć, co i jak zrobić, odruch się poprawiały, a teraz kilka prób i już się nie chce po prostu. Organizm jakby sam walczył z tym właśnie, z takim wyrabianiem nowych płuc, co też moim zdaniem nie jest za dobre, bo i na inne rzeczy się przykłada, że właśnie chcemy za szybko. Wczoraj słuchałem taką książkę pod tytułem Stack. Yy, ona jest Anneli, nie pamiętam jej nazwiska w tym momencie, ale książka bardzo fajna, psująca, że teraz współcześnie ludzie są się nastawieni na już. Tak jak z internetem, że coś nie wiem, wpiszę i jest na tej zasadzie. Jak grasz, ścisniesz przycisk, to się obrywa, ginie i przechodzimy dalej. A nie ma, yy, nie ma takiej cierpliwości, nas, żeby dojść do czegoś. Tak samo gier jest coraz więcej, są coraz tańsze, ogólnie rzecz biorąc, bo te wszystkie promocje, bo przecież nie każe kupować gry na wejście nie wiem, na komputer Wiedźmina za 250 zł, albo i więcej. Tylko można poczekać, tak jak ja, że będzie kosztował z pięć dych albo z sześć i upodawać jakąś promocję, ale jest tego tyle i tyle tych promocji, czy to jak ja ze słuchu na Steamie, czy właśnie w PlayStation w sklepie, czy w sklepie Xboxowym, że tego się robi tak potwornie dużo, że ciężko jest to ogarnąć wszystko i myślisz sobie, patrzę na półkę, mam 20 gier i kiedy ja to przejdę, prawda? Kiedy bym miał 20 gier, to by się popłakał ze szczęścia, bo miałem 3 i, i to było tyle i dwie na rok, nowe, może ale to może. Dla mnie jest tego, ogólnie rzecz biorąc, za dużo, co wygląda, nie trzeba by wszystko grać, ale dopóki też nie zagrasz, to się nie przekonasz, bo ja na przykład unikam tych wszelkich materiałów z rozgrywek, mm. jak ktoś inny gra, bo to mi odbiera jakąś przyjemność, to jest w pewnym sensie zdradzanie czegoś. Mogę obejrzeć zwiastun promujących, w którym są elementy, ale oglądać, jak ktoś zaczyna grę i potem, nie wiem, 15 godzin gra w jakiś tytuł, czy też 7, jak w Call of Duty, to bez sensu dla mnie, no bo to, to jest idea gry, że się przejmuje tą kontrolę. Do oglądania to są filmy, do, dokładnie filmy, ale no nie wiem, jak, jak ty się na przykład na to za może lubisz oglądać jak ktoś gra. Wiesz co, trochę inaczej, bo jeszcze nawiązując do tego co mówiłeś wcześniej o tym walorze edukacyjnym, to ja pamiętam jak pogrywałem jeszcze w Metal Gear Solid i pamiętam trzecią część, Snake Eater, która moim zdaniem w ogóle miała najpiękniejszą piosenkę w grach promującą Ever. I no to też było jakieś historical fiction, bo tam fabuła była w 60., działa się w pierwszym chyba, coś takiego, i opiewała wokół konfliktu kubańskiego, wokół konfliktu USA, Związek Radziecki i tak I tam były naprawdę takie zmyślone rzeczy, tak już maksymalnie. Ale po pierwsze, że fabuła w tym wszystkim trzymała się kupy, naprawdę, była skomplikowana jak 150, ale trzymała się kupy, była spójna i po drugie była wciągająca, bo rzeczywiście w pewnym momencie można było nawet się wzruszyć podczas samych tych rozgrywek, kiedy walczyło się z... E, na przykład Twoim wrogiem do pokonania e, była kobieta, która wcześniej uczyła Cię wszystkich tych umiejętności, prawda? A więc to było coś, co chwytało w jakiś tam sposób i w zasadzie dzięki temu e, ja ze znajomym, z którym we dwóch graliśmy na zmianę w Metala trójkę zainteresowaliśmy się po prostu okresem historycznym, jak to było w rzeczywistości, że tam, o, rzeczywiście był jakiś kryzys kubański i tak nie do końca wiadomo o co chodzi, trochę wiadomo, trochę nie wiadomo i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o sam walor edukacyjny w grach, to to jest wydaje mi się, nawet wiesz, nie uczenie wprost, tylko bardziej inspirowanie ku czemuś, a dwa, nawet jak popatrzy się na takie klasyczne gry i tytuły, na przykładowo szachy, Czego uczą cię szachy? Grania w szachy, <laughs> ale pośrednio w jakiś tam sposób, nie wiem, planowania, odczytywania przeciwnika i i tak dalej. Ja pamiętam, że jak ja miałem bardzo wielką fazę na szachy i grałem z każdym i chciałem poprawić swoje umiejętności, to przeczytałem sztukę wojny Sunsu. I to naprawdę mi też pomogło w, w, w, w poruszaniu się po, po planszy szachowej, tak? w obstawianiu pionkami planszy i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dobre gry to są takie, które nie tylko cię mogą wyedukować w czymś w sposób bezpośredni, ale też takie, które cię albo zainspirują do czegoś, albo cię wyedukują w sposób pośredni. Czyli na przykład nauczą cię, nie wiem, jakiś postaw od bohatera, czy coś takiego. A jeżeli chodzi o ten aspekt oglądania, jak ktoś gra, no to tak, nie, nie oglądam chyba, że są wyjątki w postaci starych gier, w które wiem, że nie zagram, a jestem ciekaw historii. To znaczy może nie samego gameplayu, nie samych rozwiązań growych, ale tego jaka jest tam opowiedziana historia. I to są to tytuły, które jakoś tam się zapisały w, w historii i głównie tutaj mam na myśli Final Fantasy, które zajmuje długo, długo, żeby przejść, a historia zazwyczaj sporo części ma takie, że warto się zaznajomić i warto poznać. I tutaj rzeczywiście obejrzałem, jeżeli chodzi o gameplay, to obejrzałem połowę części 13. Ale potem dałem sobie, dałem sobie spokój i, i obejrzałem samą część historyczną. Więc są nawet na YouTubie robione takie filmiki w stylu game movie, gdzie omijasz całą warstwę grania, a skupisz się tylko na jakichś katscenkach czy czymś takim. Więc tu zdarza mi się rzadko, ale, ale zdarza mi się. Do tej pory obejrzałem właśnie Final Fantasy XIII, Call of Duty jedną część, z pięć minut i Tak, no nie było to długie, naprawdę. I jeszcze coś, tylko nie, nie pamiętam co, ale to też była chyba bajonetka, no ale to też była taka bardzo krótka gierka, no bo w sumie tam też nie chodzi o fabułę. na nawalanie się i tak. pozy. Tak, no, no tak. No. No, a wszystko dla ludzi, na to Toczy się teraz w ogóle taka dyskusja już prze, przeszła jak gdyby z e-sportu, bo kiedyś ludzie kłócili się o e-sport, czy ma to sens, czy nie. Teraz do wszystkich jakby dotarło, czy dociera, że e-sport ma sens, bo skupia wiele osób, bo jednak Potrzebne są jakieś umiejętności w tym graniu, jeżeli jesteś graczem, zawodnikiem itd. itd. A zauważyłem, że dyskusja internetowa i pozainternetowa, tak jak mówisz, przeszła na filmiki, czyli oglądanie streamingu, oglądanie game, let's playów z, z jakichś gier, z czymś komentarzem, który ok, czasami ten ogląda się dla samego komentarzu, czy komentarza kogoś, który jest w jakiś sposób zabawny i, i ujmujący, ale czasem tak, no, brakuje czegoś i a i tak widzę, że ma ileś set, tysięcy odsłon i, i same pozytywne komenty, no okej, okay, Każdy ma swoje prawda? to prawda? To jest właśnie to. Właśnie, więc ja. możemy będziemy grać w gry, a młodsze pokolenie będziemy oglądać. Możliwe. Ja nie narzekam, ja on tak mogę, mógłbym tak zadawać. Po prostu, żeby tylko grać, a ludzie żeby oglądali i to by, było, to by było ciekawe. Wszystko jest możliwe w sumie dzisiaj, więc nie, nie zdziwiłbym się tego sportu, jeszcze mnie zaciekawiło. Bo w... Jak ja to obserwowałem, kiedyś też mi się marzyło z zawodowcem. Potem przeczytałem, że z czym to się wiąże, że no po prostu to jest jak praca. I w tym momencie dla mnie to już automatycznie odrzucam. Fajnie jest wygrać nie wiem, samochód w jakichś mistrzostwach yy, lub tego typu nagrodę, ale wkładać w to po to, żeby tylko umiejętności, a nie ma już tej przyjemności zgrania, to już mi się nie podoba. A teraz ostatnio też czytałem artykuł, że już oczywiście używki wchodzą po to, żeby podnosić prawda, wytrzymałość. Yy no To też jest dla organizmu bardzo duże gapienie się w ekran, prawda, skupienie ciągłe, mało mrugania, nie wiem, odwodnienia, tego typu nieprzyjemnych historii, ale że już używki, czyli prawda, jakieś narkotyki powodujące większą wytrzymałość, odporność, czyli już się robi brudno. Nie może być po prostu tak, że chociaż ta jedna nasza dziedzina growa zostaje czysta i nie jest zasyfiona przez Właśnie ludzką pomysłowość tylko w tym negatywnym znaczeniu, więc już automatycznie e sport też nie zaczyna... Nie tyle, że odrzucać, ale już mi przestaje fascynować, bo tak byłem ciekaw, nasze w sumie polskie drużyny też są na światowym poziomie. E, I pytanie, czy też się wspomagają, automatycznie powstaje, czy i to jest takie, no już się robi to brudny sport, no bo to jest sport, a sport zazwyczaj robi się brudny. Pogranie na boisku ze znajomymi to jest coś czystego, czy tak jak Ty mówię, ze znajomymi przed komputerem pozmieniać się czy przed planszówką usiąść i w ten sposób sobie umieć czas, ale te wyższe poziomy zawodowe już wchodzi jakiś poziom tego właśnie brudu i tego kombinowania, żeby być lepszym za wszelką cenę, a nie po prostu być lepszym. No, wszędzie są ludzie a nie tylko zera i jedynki. No i jeszcze mi ciekawi, czy właśnie czekasz teraz na siódemkę, która to wymiera będzie na dniach, albo zależy, kiedy wygląduje, podcast, już było. E, także, <słuch> czy, czy wyczekujesz, że to jest taka, że chcesz zobaczyć, bo to już w końcu od czwórki kilka tych odsąd było. No, tak. Nie, no, pewnie chciałbym sobie pograć. Zastanawiam się, mój komputer tego nie uniesie w tym momencie, więc albo zmienię komputer, albo pójdę do jakiegoś znajomego, który ma taki który da radę. E, na pewno chciałbym zagrać i zobaczyć jak się zmieniła seria w kontekście nie tylko w odniesieniu do czwórki, do tych wzorów, czy do trójki, którą wszyscy uwielbiają, ale też do tych um, ostatnich instalacji, do tych ostatnich iteracji do, do szóstej części na przykład, czy do piątej która całkiem mi się podobała zresztą e, no tak tak, zagram O, <śmiech> ja sobie ukradniesz no tutaj. <śmiech> od kogoś. No na pewno to się jeszcze nie skończy, bo jak z seriami chyba, to jeszcze tych cyferek dojdzie, no ale no, coś ciekawego. Mnie zafascynowało to, jak opowiadali, bo się właśnie nie przepadam z takimi turowymi e, rzeczami, ale ten aspekt fantastyki, bo ja też bardzo lubię ten gatunek i ta mnogość i wielość tych e, frakcji możliwości, właśnie te czarne smoki, to mnie, to mnie zaciekawiło, że z chęcią, z chęcią bym spróbował, a uważasz, że to jest też taka gra, którą warto i dzisiaj zagrać właśnie w tym świecie, że warto wrócić, pomimo grafiki, ja na to nie zwracam nie uwagi, ale że te elementy rozgrywki, tak jak było prowadzone, że warto sobie sprawdzić, jeśli ktoś, no nie wiem, przykleja sobie plakietkę z napisem gracza albo graczka, że warto do tego powrócić. No, pewnie, że tak. W ogóle nie, nie znać chirosów, to trzeba nadrobić koniecznie, jeżeli jest wydłużenie, nie, nie zna cokolwiek tak naprawdę, a do czwórki warto wrócić. Na pewno, jeżeli będziesz grał, o ile będziesz grał z włączonym dźwiękiem, zakochasz się w muzyce, bo jest superowa, jest przepiękna, każda frakcja ma swoje motywy dedykowane, które są też w paru odsłonach, zależnie od tego, czy prowadzisz akurat politykę, powiedzmy, ekspansywną w grze, czy bardziej ekonomicznie, czy prowadzisz, jesteś w trakcie walki, ta muzyka się trochę zmienia i jest po prostu mega, mega ujmująca. Moje ulubione motywy to są motywy akurat z natury, czyli tamte elfy, jednorożce i tak dalej. Właśnie możesz sobie werbować jednorożce do armii. <grym> <grym> Nic dziwnego, że wyginał. <grym grym> jak do armii były się. tak? Nie, polecam. Naprawdę polecam i czwórkę też polecam. Właśnie z tego względu, no właśnie nawet graficznie, żeby zobaczyć sobie, jakie rozwiązanie dali twórcy pod kątem takiego rozdziału. Coś między 2D a 3D, bo plansze są dwuwymiarowe, a postacie są trójwymiarowe już. Może to w miejscami trochę przeszkadzać, ale na przykład w trybie walki, moim zdaniem jest bardzo to ciekawie rozwiązane i fajnie się prezentuje. Całkiem w porządku. Też warto sobie zobaczyć, jak czwórka odstaje w porównaniu do reszty, jeżeli chodzi o udział bohatera, gdzie tak jak powiedziałem, w pozostałych częściach bohater jest jakby w trybie walki jest jakby na wzgórzu i kieruje całą armią, ewentualnie rzuci jakimś czarem czy wezwaniem czy czymś takim a w czwórce on bierze czynny udział czyli po prostu między tymi jednostkami sobie chodzi i może się bić z innymi, może się chować zależnie od tego jakim bohaterem grasz a rozwoj, możliwości rozwoju twojej postaci jest naprawdę multum i no, warto, polecam. No to też polecam. Komputer, no to ode mnie już bez problemu to dźwigni, mimo już stary. Może rzeczywiście ja to może, może to wciągnąć na, na wiele godzin. Szczególnie jeżeli grasz z kimś, to założę się, że jeżeli się podejmiesz gry z kimś przy jednym komputerze, to na pewno będziecie mieli tak, że pogracie sobie, nie wiem, z pół godziny, godzinę, czy, czy nawet dwie i dojdziecie do tego momentu, że dobra, na no dzisiaj koniec, to co? robimy save'a, a spotkamy się z tydzień i będzie od tego momentu, bo nie chcesz przestać, chcesz po prostu dokończyć tą rozgrywkę. Ona trochę z założenia y, trwa, trwa dłużej. I nie, to było fajne. Ja lubię gry, w które możesz się zagłębić, żeby poznać ten świat, żeby poznać wszystkie możliwości, które daje ci gra, wszystkie jednostki i tak dalej. A tam też pozyskania takich jednostek... O właśnie, oprócz tego, że możesz produkować swoje, to masz pozyskać neutralne jednostki jeszcze. Tylko nie jest to takie proste, więc sposobów na pozyskanie ich, czy to przez przywoływanie jakieś, czy przez odnajdywanie jakichś portali i tak dalej, i tak no dalej. Jest co robić i jest to zwiedzać w to Jak się nie będę odzywał teraz przez dłuższy czas, to będzie wiadomo dlaczego twoja że wsiąłem, aż mi się spali komputer. Nie, sprawdzę, z przyjemnością sprawdzę. Właśnie stąd też wynika ten podcast, żeby sprawdzać i rozmawiać o grach, z którymi nie miałem do czynienia ale żeby usłyszeć właśnie to, co zostało jakoś w ludziach zapisane i zagłębiło się w nich i teraz no, akurat tak jak i zajmujecie się robieniem gier, ale wiele osób pewnie nie zajmuje się robieniem gier, a po prostu ma takie tytuły, które w nich są i o to chodzi, żeby pokazywać właśnie, że to się wiąże z emocjami, ze jest dla mnie najważniejsze, całej tej przyjemności nagrywania rozmów i że właśnie gry to już nie jest to, o czym wspominaliśmy, zabawa tylko dla dzieci, że coś więcej z tym idzie, że to nie jest tylko zapychać czasu, ale coś, co rozwija się w jakiś sposób, dla każdego inny, Najlepiej, że to był pozytywny sposób, ale że kogoś rozwijają. Także z chęcią sprawdzę ten tytuł. Nie wiem, czy się zakocham, ale zobaczymy i zdam relację, jak już się uda. Także wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki. Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu